Kapa, Przyjaciel z dołu kapa. Bo ona żyje własnym życiem kapa, już nie rozbyła w picie, kapa, kapa. Kapa, mój przyjaciel z dołu, kapa, ona żyje własnym życiem, kapa, już nie rozbyła w picie, kapa, kapa. Moja kapa taka, jak ją tu pić by chciała, moja kapa wcale nie jest mała, chodzi o wola siedzieć, bo ona woli stać i chuj czu, z tym jest se kurwa mać. Kapa, mój przyjaciel z dołu, kapa, ona żyje własnym życiem, kapa, już nie rozbyła w picie, kapa, kapa. Kapa moja kapa kochano, przez wszystkie dziełki do paple brano, ale przepać lub te. Kapa moja kapa kochano, przez wszystkie działki do paple brano. Kapa moja kapa kochano, przez wszystkie dziełki do paple brano. Kapa przyjaciel z dołu kapa, na własnym życiem kapa, już nie rozbyła w picie kapa, kapa. Syry, z mojej kapy, syry. Moje kapy ty są, ty są dobre, ale kapa, kapa. Mój przyjaciel z dołu kapa, ona żyje własnym życiem, kapa. Już nie rozbyła w picie, kapa, kapa. Syry, z moich jaje syry, z moich jaje ty sum.